18 stycznia 1871 roku powstało Cesarstwo Niemieckie, zwane też drugą Rzeszą, do czego przez kilka lat znacząco przyczynił się książę Otto von Bismarck. Został też kanclerzem nowego państwa federacyjnego, czyli Zjednoczonych Prus oraz mniejszych i większych państwek niemieckich. Zjednoczone Niemcy aspirowały do stania się ogólnoświatowym mocarstwem. Nie był jednak państwem jednolitym pod względem rozwoju, religii i kultury. Dlatego Parlament Rzeszy wydał szereg ustaw, które przeszły do historii jako Kulturkampf, walka o kulturę w latach 1871-78. De facto była to walka rządu pruskiego z kościołem katolickim, a w zaborze pruskim intensywna germanizacja ludności polskiej. Antykościelne działania Bismarka nie powiodły się. W końcu lat 70. XIX wieku nastąpiła odwilż w relacjach z katolikami i papieżem. 20 marca 1890 roku cesarz Wilhelm II odwołał Bismarka z urzędu. Po dymisji żelaznego kanclerza nastąpiło przejściowe złagodzenie polityki antypolskiej w latach 1890-1894. To była tak zwana era Capriviego, następnego kanclerza. Po odejściu hrabiego von Capriviego germanizacja wzmogła się ponownie po powstaniu Hakaty w 1894 roku, czyli Związku Popierania Niemczyzny w Marchiach Wschodnich i trwała do wybuchu I wojny światowej, w czasach panowania kolejnych trzech kanclerzy. Jakie straty przyniósł kulturkamp w zaborze pruskim kościołowi i kulturze polskiej, ale też jakie straty przyniosły inne działania Rzeszy wobec ludności polskiej, rugi pruskie, komisja kolonizacyjna czy wspomniana Hakata. Okres od zjednoczenia Niemiec do wybuchu I wojny światowej to, zdaniem historyków, najbardziej nasilona germanizacja i zwalczanie polskości na ziemiach zabranych przez Prusy Rzeczpospolitej. Jak zareagowała na te działania opresyjne? Ludność Polska. Jak to się stało, że bohaterem narodowym stał się dla niej chłop Michał Drzymała? Dlaczego do rangi symbolu urósł także strajk dzieci w niewielkiej szkole we wrześniu w 1901 roku? Historia Żywa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 Witam serdecznie. Pan profesor nie lubi historii w stylu, co by było, gdyby, czyli historii alternatywnej, ale gdyby nie zjednoczenie Niemiec, powstanie cesarstwa niemieckiego, nie mielibyśmy o czym mówić, panie profesorze? I gdyby nie od Bismarck i jego zabiegi o to, by zjednoczyć Prusy i te mniejsze i większe państwka niemieckie? Chyba mielibyśmy o czym mówić w kontekście dzisiejszego tematu, czyli kultur kampfu. Bo przecież swoisty kulturkamp toczył się na tych ziemiach, które zagarniały Prusy od początku, czyli od pierwszego zaboru w 1772 roku, kiedy Fryderyk II, jeden z głównych przecież autorów projektu rozbiorowego, Zakładał, że niezwykle ważna dla niego zdobycz zdobycz ze względów geopolitycznych, ekonomicznych także, bo to przecież chodziło o Pomorze, chociaż jeszcze wtedy bez Gdańska i bez Torunia to zostanie włączone w drugim zaborze. Później oczywiście już po śmierci Fryderyka w drugim zaborze i w trzecim dojdzie do tego Wielkopolska, a wcześniej ten sam Fryderyk nie na państwie polskim, ale na państwie Habsburgów zagarnął Śląsk w 1742 roku. Otóż te wszystkie obszary które zamieszkiwała ludność słowiańska w zdecydowanej większości, traktowano jako obszar pracy cywilizacyjnej, jak to określano, a więc dzikie tereny, na których mieszkają półdzicy ludzie, tacy półbarbarzyńcy, których trzeba nauczyć, jak być dobrymi prusakami i dobrymi ludźmi. Takie hasło towarzyszyło tej swoistej walce o kulturę, jaka toczyła się już w XVIII wieku na tych ziemiach. Oczywiście, Pojęcie walka o kulturę tutaj używane jest przeze mnie ironicznie, ponieważ to nastawienie świadczyło przede wszystkim o kolonialnym, imperialnym sposobie mentalności. Tych, którzy tę politykę prowadzili, urzędników pruskich, którzy uważali się za swego rodzaju nadludzi. Chociaż to pojęcie prowadzi inny Niemiec, skąd zachwycony tradycjami polskiej szlachty, wolnością, w tradycję Rzeczpospolitej, mam na myśli Fryderyka Niczego, ale sam stosunek pełen pychy i poczucia wyższości wobec wschodnich słowiańskich sąsiadów charakteryzował no, dużą część przysyłanych tutaj do nauczania. Wyłącznie przez język niemiecki można ten wyższy poziom kulturowy osiągnąć. Ta mentalność kultur kampfu była obecna od końca XVIII wieku na ziemiach, które Prusy zagarniały. Na obszarze dawnej Rzeczpospolitej czy szerzej dawnych historycznych ziem polskich. Otóż co się zmieniło wraz ze zjednoczeniem Niemiec? Zmieniły się proporcje. W Prusach, zwłaszcza to warto podkreślić, po pierwszych trzech rozbiorach. Mniej więcej połowa terytorium całych Prus to były ziemie zagarnięte Rzeczpospolitej. No więc proszę sobie wyobrazić, jakie to miało kolosalne znaczenie. Walka z odrębną tożsamością polską była walką no w pewnym sensie o przetrwanie struktury państwa pruskiego, z których no, blisko połowa znajdowała się na terenie ziem historycznych polskich lub ziem należących przed rozbiorami do Rzeczpospolitej. Zmieniło się to oczywiście po 1815 roku, kiedy po Kongresie Wiedeńskim zmieniły się granice rozbiorów. Prusy utraciły część tych ziem, na przykład Warszawę, Płock na rzecz Rosji. To w pewnym sensie zmniejszyło znaczenie kwestii polskiej dla Prus, ale wciąż było ono ogromne, dlatego że w ramach Prus liczących 18-20 milionów ludności w latach 20. XIX wieku kilka milionów to była ludność, która jednak nie mówiła w języku niemieckim, tylko w języku polskim albo do polskiego zbliżonym. To był problem ogromnej mniejszości, liczącej no właśnie kilka milionów, czy kilkanaście przynajmniej procent ogółu ludności Prus. Kiedy Bismarck dokonał za pomocą serii wojen zjednoczenia większości ziem niemieckich pod panowaniem Prus, powstało Cesarstwo Druga Rzesza. Te proporcje się zmieniły na korzyść żywiołu niemieckiego, no bo doszły badania Wirtembergia, Bawaria, szereg wcześniej niezależnych państw. Niemniej ten żywioł polski stanowił wciąż około 4 milionów czy 3,5 miliona, 5 do 10% ludności całej Rzeszy to byli Polacy albo potencjalni Polacy. Wyobraźmy sobie jak wyglądałaby sytuacja Polski dzisiaj, gdybyśmy mieli 5-10% mniejszość, która nie bardzo jest pogodzona z panowaniem polskim. Mniejszość przekraczająca próg 5% jest już bardzo poważnym wyzwaniem politycznym. I tak to traktował Bismarck, chcąc złamać tę mniejszość, doprowadzić do zniszczenia polskości, by w ten sposób rozwiązać problem. Przypomnijmy, że Niemcy miały inną koncepcję obywatelstwa niż Francja. We Francji kryterium decydującym o prawach obywatelskich było miejsce urodzenia. W przypadku Niemiec była to krew, pochodzenie. A więc trzeba urodzić się jako dziecko niemieckiej rodziny, żeby być pełnoprawnym Niemcem. Ta koncepcja zaczyna nabierać kształtu właśnie w zderzeniu z problemem polskim. No bo Bismarck budował nowoczesne państwo, ale z drugiej strony chciał w jakiś sposób zniszczyć żywioł Polski, upośledzić go prawnie i to właśnie prowadziło do takiej koncepcji narodu opartego na zasadzie krwi. To zresztą hasło Blut und Boden było hasłem Bismarcka, które obowiązywało także w procesie zjednoczenia Niemiec. Właśnie krwią i żelazem trzeba zjednoczyć Niemcy i krwią i żelazem trzeba zwalczać tych, którzy zagrażają jedności Niemiec. W przypadku walki o kulturę to była walka nie tylko przy pomocy jakiejś broni, ale przy pomocy żelaznych krat, kajdanków,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 Tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień z oczy. Jak spod nurtu ucieka nurt, po piachu się bije, własna w ciągnie go siła, ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była. O źródło, o źródło wciąż bi. Pierwotne określenie Kulturkampf, walka o kulturę dotyczy serii wydarzeń w Cesarstwie Niemieckim we wspomnianym już okresie lat 1871-1878, kiedy kanclerz Bismarck usiłował doprowadzić do ograniczenia wpływów Kościoła Katolickiego w tym Nowym Zjednoczonym Państwie. Pierwszy użył tego sformułowania niemiecki naukowiec i polityk Rudolf Virchow podczas posiedzenia Izby Sejmu Pruskiego w styczniu 1880 1873 roku. Dlaczego ta wojna z katolicyzmem? Bismarck traktował zjednoczenie Niemiec jako triumf protestanckich Prus nad katolicką alternatywą. Pamiętajmy, Niemcy były i są podzielone religijnie wzdłuż tej linii podziału wywodzącej się z czasów reformacji. Luteranizm wygrał w dużej części księstw niemieckich, ale przecież niemała część pozostała przy tożsamości katolickiej. Z chwilą zjednoczenia Niemiec w 1871 roku Bismarck podporządkował Prusom dużą część księstw i królestw, jak choćby królestwo Bawarii, w których dominowała tradycja katolicka. A Bismarck uważał, że dla spoistości państwa nie tylko ta jednolita tożsamość etnojęzykowa, niemiecka jest ważna, ale także jednolitość religijna. W dodatku Bismarck tutaj spotykał się z nurtem liberalnym polityki niemieckiej. Liberałowie byli głównymi rzecznikami centralizacji, która miała dokonywać postępów w Niemczech, bo liberałowie niemieccy wierzyli, że postęp prowadzi przez tożsamość protestancką, no później Max Weber, wybitny uczony niemiecki, stworzy tę kompletnie fałszywą, absurdalną tezę, wciąż jeszcze pokutującą gdzie gdzieniegdzie, że kapitalizm, czyli nowoczesność opiera się na protestantyzmie. Powiedziałbym właśnie, rzeczywistość w Niemczech obala tę tezę, bo niewątpliwie najbogatszymi krajami w Niemczech współczesnych są kraje o tradycji katolickiej, takie jak Bawaria, w których bogactwo jest nieporównanie większe niż protestanckiej Brandenburgi czy innych krajów północnych Niemiec. Ale wracając do rzeczywistości, o którą Pani pyta, skąd to połączenie ataku na katolicyzm z atakiem na polskość. Otóż Bismarck postanowił po zjednoczeniu Niemiec prewencyjnie zniszczyć lojalność katolików wobec papieża jako ośrodka zewnętrznego wobec państwa niemieckiego, osłabić katolicką tożsamość nie tylko Polaków, ale również właśnie Niemców w Bawarii, w innych krajach. I zbiegło się to w dodatku z odwrotnym działaniem papieża Piusa IX który zepchnięty, jeśli można tak powiedzieć, do defensywy przez zjednoczenie państwa włoskiego, ograniczenie władzy papieży do właściwie Watykanu, likwidacji państwa papieskiego, postanowił utwierdzić autorytet papieski, zwołując Sobór Watykański. Jednym z jego ważnych aktów będzie ogłoszenie zasady nieomylności papieża w sprawach wiary. A więc y, oznaczało to z kolei wzmocnienie centralizacji po stronie katolickiej. Katolicy powinni słuchać przede wszystkim papieża. No i to była w tym sensie walka dwóch lojalności, tej, której domagał się Kościół katolicki, kierowany silną jeszcze ręką Piusa IX, i tej, której domagał się Bismarck jako twórca Zjednoczonego, opartego na zasadach nacjonalizmu i liberalizmu jednocześnie państwa niemieckiego, wspierany w tym bardzo silnie przez liberałów niemieckich. Ci bowiem walczyli jeszcze na forum Reichstagu, czyli parlamentu pruskiego, z silną reprezentacją katolików niemieckich, czyli tak zwaną partią centrum. To jest to tło katolickie konfliktu, ale dla Bismarka było bardzo ważne i to, żeby przy okazji niejako... Upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, a więc zniszczyć podstawę tożsamości polskiej. Stąd uderzenie w Kościół katolicki, szczególnie mocne było w Poznaniu, w Wielkopolsce, gdzie ostatecznie nawet lojalnie nastawiony wobec władz pruskich arcybiskup Leduchowski, trafi do więzienia, kiedy nie podporządkuje się decyzjom kulturkampfu rozpoczętym w 1871 roku poprawką, którą Reichstag uchwalił do konstytucji niemieckiej, poprawką, która przewidywała karę więzienia za głoszenie w kościołach kazań zagrażających porządkowi publicznemu. No a co zagraża porządkowi publicznemu, to definiuje państwa, więc każdy ksiądz, który na przykład mówi o posłuszeństwie wobec autorytetu papieża, może być uznany za zagrożenie porządku publicznego. W przypadku ziem, na których zamieszkiwała ludność mówiąca w języku polskim, to przywiązanie do katolicyzmu było szczególnie silne. Tym bardziej uderzało w tożsamość nie tylko religijną, ale również narodową. Dotyczyło to zresztą także Górnego Śląska. Wspomniany przez panią Rudolf Wirhoff, twórca pojęcia kultur kampfu, niewątpliwie zasłużony w dziedzinie prowadzania szczepień i zasad higieny, był jednocześnie jednym z pionierów czysto rasistowskiego podejścia do ludności Górnego Śląska, bo tam właśnie uważał, badając ten teren w połowie XIX wieku, źródłem wszelkich chorób jest typowo polski górnośląski brud, więc to skojarzenie Polak, a tak patrzył na górnoślązaków Wierchow, równa się Brudas, równa się Wszy. To skojarzenie, przepraszam, że używam tak brutalnego języka, które później wykorzysta propaganda nazistowska przeciwko Żydom. Żydzi, tyfus, wszy. Taki straszliwy plakat wyrażał to najdobitniej w czasie II wojny światowej. Niemiecki plakat. Dokładnie taki sam stosunek niemieccy liberałowie wyrażali w stosunku do Polaków w połowie XIX wieku. I stąd właśnie to wsparcie dla polityki. Kultur kampfu, które znalazł Bismarck w tej części opinii publicznej niemieckiej. Ośródło, ośródło. Minister wyznań Jan Lutz stwierdził, kto ma być w państwie panem, rząd czy kościół rzymski, żadne państwo nie ma trwałości, gdy obok siebie istnieją dwa rządy. To podsumowanie kultur kamfu, ale mówimy o narzędziach, które doprowadziły do tych strat w zaborze pruskim, strat dla kościoła i kultury polskiej, które z nich pana zdaniem są najbardziej dojmujące. No, poza uderzeniem w kościół, a bardzo często nawet jeżeli na początku, tak jak arcybiskup gnieźnieński, leduchowski, hierarchowie tego kościoła niekoniecznie identyfikowali się ze sprawą polską, to sama obrona katolicyzmu wpychała ich niejako w ramiona polskiego, programu oporu przeciwko germanizacji, a na niższych szczeblach parafialnych, no bardzo często to właśnie księża katolicy byli głównymi organizatorami aktywności społecznej miejscowej ludności w Poznańskiem, na Pomorzu, Mazurach, także na terenie Górnego Śląska, gdzie to przecież czasopismo pod nazwą Katolik było najważniejszym medium walki o przetrwanie języka polskiego na tym obszarze. Katolik Karola Miarki, wydawany przez lokalnego działacza tam, był wydawany w takim nakładzie, dodajmy, w jakim ukazywało się łącznie osiem najważniejszych czasopism codziennych w Galicji. Teraz właśnie to uderzenie w katolicyzm przyjmuje po pierwszej ustawie Reichstagu z 23 listopada 1871 roku, tak zwanego paragrafu kazalnicy, który zagrażał właśnie więzieniem księżom, którzy wygłaszali jakieś nieprawomyślne kazania. Następne uderzenia już 8 marca 1972 roku w formie ustawy przyjętej przez Sejm Pruski uderzało bezpośrednio w język i kulturę polską, ponieważ była to tak zwana ustawa o dozorze szkolnym. Eliminowała język polski ze szkolnictwa stała się kamieniem milowym na drodze do całkowitej germanizacji szkolnictwa ludowego, czyli podstawowego i średniego. Tego rodzaju działania, jak jeszcze kolejne prawo majowe 1873 roku, gdzie to państwo niemieckie gwarantowało sobie prawo wyboru kandydatów do stanowisk kościelnych, w tym jednym z warunków było ukończenie niemieckiego gimnazjum. A więc ktoś, kto by skończył gimnazjum nie nauczające w języku niemieckim, wyłącznie nie miał żadnej szansy na objęcie jakiegokolwiek stanowiska w kościele. W tym samym roku, w październiku, władze pruskie wprowadziły język niemiecki jako wykładowy w szkołach elementarnych Wielkopolski. Już dawno to zrobiły na terenie Prus Zachodnich, czyli Pomorza Gdańskiego. Te ograniczenia, które najpóźniej docierały do Wielkopolski, ograniczenia języka polskiego, teraz uderzyły już w tą kolebkę polskości, czyli w Wielkopolskę. Przedmioty z wyjątkiem religii miały być od tego momentu wykładane w języku niemieckim. To są właśnie najważniejsze postanowienia z pierwszej fali kultur kampfu, krokach w kierunku zniszczenia Polskości w życiu publicznym w Niemczech. Wreszcie w 1876 roku Sejm Pruski przyjął ustawę wprowadzającą język niemiecki jako język urzędowy na wszystkich szczeblach władz urzędów i sądów w Wielkopolsce. A więc wyłącznie po niemiecku można było dochodzić swoich praw nawet na tym terenie, gdzie mieszkali wyłącznie Polacy. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Działania, które dotyczą tego zjawiska określonego mianem kultur kampfu zamykamy między 1871 a 1878 rokiem, ponieważ te antykościelne działania Bismarka nie powiodły się i w końcu lat 70. XIX wieku nastąpiła odwilż w tych relacjach z katolikami i z papieżem. Czy to znaczy, że zaprzestano tej represyjnej działalności? Skończył się kulturkamp w Niemczech, natomiast nie skończył się kulturkamp jako świadoma eksterminacyjna w sensie kulturowym eksterminacyjna polityka władz niemieckich, władz pruskich w szczególności wobec etnosu polskiego. Powody są dwa: jeden zewnętrzny, umarł Pius IX. nieprzejednany w obronie praw Kościoła katolickiego i własnego autorytetu papieskiego, a wybrany na jego następcę nowy papież Leon XIII był zawodowym dyplomatą. Doskonale umiał złagodzić napięcie. No, między innymi jednym z tych ustępstw była zgoda na mianowanie na stanowisko arcybiskupa gnieźnieńskiego Niemca. No, wcześniej Pius IX nie chciał się na to zgodzić. Mieczysław Leduchowski, uwięziony, a potem wyrzucony z Niemiec arcybiskup gnieźnieński, nie mógł wrócić na swoją stolicę arcybiskupią. Przez wiele lat to stanowisko niezwykle ważne dla nie tylko kościoła, ale w tradycji polskiej było nieobsadzone. To był także czas, w którym w końcu lat 70. Bismarck zmienia sojusze wewnętrzne w Niemczech przestaje opierać się tak wyraźnie o liberałów tylko, ponieważ zaczyna pojawiać się nowy przeciwnik dla władzy Bismarka, czyli ruch socjalistyczny. Bismarck chce znaleźć sojusznika w partii Centrum, czyli wśród niemieckich katolików. I partia Centrum wtedy zaczyna się dystansować od sprawy polskiej, nie to żeby ją popierała otwarcie, ale walcząc o prawa katolików no, broniła też praw Polaków wcześniej. Teraz, kiedy Bismarck wyciąga rękę do partii Centrum, partia Centrum wyraźniej dystansuje się właśnie od kojarzenia ich ze sprawą polską. Przewodniczący partii Centrum pozwolił, żeby to usłyszeli dziennikarze i inni posłowie w Reichstagu. Używa nawet takiego nieparlamentarnego określenia, jak stwierdzenie Polaków na Górnym Śląsku trzeba bić popysku. Wygasa ta wojna z katolicyzmem, ogólnie rzecz biorąc, natomiast nie ustają Dążenia do zniszczenia, do osłabienia polskości. Przykładem tej polityki są choćby w roku 1885, tak zwane rugi pruskie, czyli wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Prus rozporządzenia usuwające z Rzeszy Polaków nieposiadających obywatelstwa pruskiego, czyli robotników. Czasowych, chętnie bardzo zatrudnianych Niemczech. Chodziło o to, ażeby no, osłabić obecność żywiołu polskiego wewnątrz Rzeszy. Około 40 czy 30 przynajmniej tysięcy ludzi zostało usuniętych wtedy z Rzeszy. W następnym roku, w 1886, król Prus i cesarz Niemiec Wilhelm I zatwierdził ustawę o wspieraniu niemieckiego osadnictwa w prowincjach Prus zachodnich i Poznania czyli ustawę, która powoływała do życia komisję kolonizacyjną, wspieraną przez państwo niemieckie organizację, która miała rugować Polaków z Poznańskiego i z Pomorza Gdańskiego za pomocą osiedlania tam ludzi z głębi Niemiec. Wybierano starannie, żeby to byli protestanci. Mieli osłabić żywioł katolicki i polski na tym obszarze, wielkopolski i Pomorza Gdańskiego. Przy pomocy potężnych subwencji państwa niemieckiego mieli wykupywać ziemię z rąk polskich i zwiększać przewagę ekonomiczną i przewagę ludnościową żywiołu niemieckiego na terenach rdzennie polskich. A więc niewątpliwie Bismarcka, dopóki był kanclerzem, polityka antypolska nie złagodniała ani na moment. Kanclerzem Bismarck był lat 19, w 1890 roku cesarz Wilhelm II odwołał go z urzędu i po dymisji żelaznego kanclerza pojawia się taki zwrot, że nastąpiło przejściowe złagodzenie polityki antypolskiej w latach rządów kolejnego kanclerza. To był hrabia von Caprivi i nazywa się ten czas erą Capriviego. Rzeczywiście można mówić o odwilży w tych działaniach antypolskich w latach 1890-94. Początkowo, chyba to określenie odwilży które czerpiemy z nieco późniejszej epoki z innego, jeśli można tak powiedzieć, zaboru. Mam na myśli rzecz jasna Związek Sowiecki to pojęcie wprowadzone przez Ilię Ehrenburga do sytuacji po śmierci Stalina. Otóż ta odwilż w polityce władz niemieckich, pruskich wiązała się nie tylko z osobowością nowego kanclerza, Leofon Capriviego, polityka rzeczywiście umiarkowanego, skłonnego do kompromisu, ale wiązała się także z nową sytuacją. Nie udało się to Bismarckowi, na czym mu niezwykle zależało w dziedzinie polityki międzynarodowej. Utrzymanie jak najlepszych stosunków z Rosją. Konflikt geopolityczny miał swoją nieubłaganą logikę, której nie umiał zatrzymać nawet Bismarck swoim bezwzględnym talentem. Fakt, że Rzesza Niemiecka złączyły się w ścisłym sojuszu z Austrią, wspierały Austrię w potencjalnym konflikcie o wpływy na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na Bałkanach, konflikcie, w którym Rosja musiała być przeciwnikiem, a także rosnące poczucie zagrożenia szybkim rozwojem Rosji, które obok Niemiec właśnie miała najszybsze tempo rozwoju gospodarczego w ostatniej dekadzie XIX wieku i na początku XX wieku, to tworzyło przesłankę do myśli, że w takim razie kwestia Polska no, znowu może się pojawić na arenie międzynarodowej. No, lepiej nie mieć Polaków jako piątej kolumny wroga, którzy chętnie raczej pomogą Rosji wobec bezwzględnie antypolskiej polityki Berlina, niż lojalnie będą służyć niemieckiej armii w spodziewanym konflikcie na wschodzie. Drugą przesłanką było racjonalne przekonanie Kapriwiego, że polityka kultur skończyła się fiaskiem do tej pory. Szybko bardzo dojrzewające społeczeństwo obywatelskie można właśnie tego określenia zaczerpniętego z myśli Kanta i Hegla użyć w stosunku do działań społeczeństwa polskiego pod zaborem pruskim. Społeczeństwo obywatelskie Polaków pod zaborem pruskim dojrzewało błyskawicznie i potrafiło reagować, powołując się na prawo, które w Brzeszy Niemieckiej obowiązywało, nawet jeżeli Bismarck je naginał, nawet jeżeli je zmieniał. I odwołując się do tego prawa, można było tworzyć rozmaite sposoby przeciwdziałania polityce dyskryminacyjnej, którą prowadziły te same władze niemieckie w stosunku do Polaków. Jak na przykład działalność Towarzystwa Czytelni Ludowych, czy rozkwit mnóstwa stowarzyszeń śpiewaczych, przemysłowych i wielu, wielu innych? Bardzo się cieszę, że pani redaktor przypomniała te przejawy polskiej aktywności społecznej, bo one miały ogromne znaczenie. No najpierw Towarzystwo Oświaty Ludowej, powołane przez poznańskich działaczy oświatowych, które zostało zdelegalizowane. Próbowało taką misję prowadzić podtrzymania języka polskiego wśród ludności pozbawionej dostępu do polskiej szkoły wskutek polityki kultur kampfu. No ale po likwidacji założono właśnie Towarzystwo Czytelni Ludowych, które utrzymało się pomimo prób jego zahamowania. Przez kolejnych dziesięć lat uruchomiło tysiąc bibliotek w Wielkopolsce, na Górnym Śląsku i Pomorzu, gdzie można było przeczytać dzieła takich autorów jak Kraszewski, czy Sienkiewicz, czy oczywiście klasycy romantyzmu. To wszystko miało ogromne znaczenie dla podtrzymania polskości, ale nie tylko w tym wymiarze kulturowym, nie tylko Towarzystwa Śpiewacze, nie tylko Towarzystwo Gimnastyczne soku. Także represjonowane i pod wieloma względami ograniczone w zaborze pruskim, ale przede wszystkim stowarzyszenia o charakterze przemysłowo-ekonomiczno-rolniczym, tworzące zasady współdziałania Polaków, żeby oprzeć się naciskowi germanizacyjnemu. Tutaj można przytoczyć pracę organiczną. Tak, oczywiście te tradycje sięgały w Wielkopolsce pierwszej połowy XIX wieku i nie zostały w najmniejszym stopniu przerwane. To właśnie ta samopomoc zorganizowana w owych licznie powstających towarzystwach pozwoli Polakom nie tylko nie ulegać naciskowi germanizacyjnej fali, ale wręcz odkupywać z rąk niemieckich majątki. Mimo, że państwo niemieckie włożyło miliard marek do 1914 roku, to była no, trudna do wyobrażenia suma, żeby wspierać komisję kolonizacyjną zwiększyła się skala posiadania ziemskiego Polaków na tych obszarach. To Polacy odkupywali ziemię z rąk niemieckich, no bo wzrosła bardzo cena ziemi. Skoro Niemcy dodawali pieniądze swoim kolonistom, żeby ci osiedlali się w Wielkopolsce czy na Pomorzu, no to naturalnie rosła cena ziemi, a kiedy rosła cena ziemi, to Niemiec też mógł przekalkulować i powiedzieć, to mnie się opłaca sprzedać tę bardzo drogą ziemię gdzieś na piaskach Pomorza i kupić taniej ziemię, znacznie bardziej żyzną gdzieś z powrotem w Niemczech. A Polacy nawet po tych wysokich cenach, dzięki umiejętnej, solidarnej współpracy, odkupywali te ziemię. A więc skutki kultur kampfu nie tylko nie były zgodne z oczekiwaniami Bismarka, ale okazały się przeciwskuteczne. Polskość się umacniała, a nie słabła. Umacniała się polskość za sprawą także ery Kapriwiego, czyli złagodzenia polityki antypolskiej, ale ta era była krótka, czteroletnia do roku 1894 do zmiany kanclerza. I w tymże roku powstał także Związek Popierania Niemczyzny w Marchiach Wschodnich, tak zwana Hakata, skrót od nazwy założycieli, a potem rozwinięcie tej nazwy Hakatyzm, czyli ponowna wzmożona germanizacja, w jakim stopniu ten okres sprawiał opresję ludności polskiej zaboru pruskiego. W pewnym sensie to był ciąg dalszy, tylko bardziej intensywny tego samego, o czym mówiliśmy do tej pory. Era Kapriviego żadnych istotnych zmian polepszenia sytuacji prawnej Polaków nie przyniosła. No, szczytem tych ustępstw, na które zgodził się kapriwi było rozporządzenie zezwalające nauczycielom w poznańskim na udzielanie prywatnych lekcji języka. Wprowadzono też język polski jako nadobowiązkowy w niektórych szkołach ludowych. W 1894 roku, kiedy nastąpiła zmiana rządu, jak wspomniała pani redaktor, rzeczywiście władze niemieckie postanowiły przykręcić śrubę, siłą jednak złamać opór Polski, już nie zachęcać do współpracy, ale złamać do reszty Polaków przed spodziewanym konfliktem na wschodzie. I to właśnie była geneza powołania Towarzystwa dla Popierania Niemczyzny w Marchi Wschodniej, nazwanego Takatą od nazwisk trzech głównych działaczy Hermana Kennemana, Heinricha von Tiedemana i Friedricha von Hansemana. Ta działalność spotkała się natychmiast z oporem polskim. Nie tylko w następnym roku powstał Związek Towarzystw Przemysłowych w Rzeszy Niemieckiej, Polskich Towarzystw Przemysłowych, który zgrupuje ponad 130 stowarzyszeń, by no, wzmacniać zdolność finansową oporu polskiego przeciw naciskowi Niemczyzny. Ale w tym samym 1894 roku ukazał się pierwszy numer Gazety Grudziąckiej, polskiej gazety, założonej przez Wiktora Kulerskiego, postaci, która koniecznie powinna być przypomniana obok Karola Miarki, obok Wojciecha Kętrzyńskiego, to właśnie Wiktor Kulerski był jednym z najbardziej skutecznych pracowników na niwie pracy organicznej, którzy nie tylko ratowali polskość zagrożoną przez politykę germanizacyjną, ale doprowadzili do jej rozszerzenia na obszar zgermanizowany na progu wieku XIX, to jest na Pomorze Gdańskie. Wkraczając na teren Mazur, Gazeta Grudziądzka osiągnie nakład blisko 100 tysięcy egzemplarzy. Nieprawdopodobnie duży nakład. Przypomnę, że osiem największych czasopism codziennych w Galicji w latach 70. XIX wieku miało nakład łącznie poniżej 10 tysięcy egzemplarzy łącznie. To pokazuje skalę sukcesu Kulerskiego. To nie była gazeta, która by głosiła jakieś programy walki z rządem, czy odbudowy niepodległości Polski. Cenzura niemiecka by doprowadziła do zamknięcia takie czasopismo. Ale to było po prostu czasopismo w języku polskim, informujące o wydarzeniach lokalnych i światowych i podtrzymujące w ten sposób żywy kontakt ze słowem polskim a także przemycająca bardzo często informacje o polskiej tradycji, polskich obyczajach, polskiej kulturze. To właśnie pokazuje logikę polityki kulturkampfu, którym wyzwanie rzucone przez brutalną politykę niemiecką spotykało się za każdym razem ze skuteczną odpowiedzią społeczeństwa polskiego. I tak było właśnie również w związku z tą nową falą której symbolem była Hakata i której drugim symbolem stała się Września. Symbolami tego oporu są chłop Michał Drzymała i jego wóz oraz właśnie strajk dzieci w niewielkiej szkole we Wrześni w 1901 roku. Skąd takie symbole? Informacje o tych wydarzeniach przekraczały granice zaboru pruskiego. Decyzja dzieci, które odmówiły w szkole we Wrześni 1 kwietnia 1901 roku modlitwy w języku niemieckim, to już jest uderzenie w sam rdzeń tożsamości. Jeżeli nawet zgodzimy się na to, że matematyki, historii uczymy się w obcym języku, choć oczywiście historia też jest częścią tożsamości, ale kiedy nakazuje nam się modlić w obcym języku, to jest to rzeczywiście jakieś zaprzeczenie podstawowej, elementarnej wolności ludzkiej. Stąd reakcja tych dzieci, wsparta przez rodziców, Zakończona brutalną interwencją władz lokalnych niemieckich, a więc karą chłosty dla tych dzieci, następnie strajkiem i represjami w stosunku do rodziców, sądem, proces odbywający się publicznie, nagłośniony naturalnie przez zainteresowanych nim dziennikarzy, sprawił, że część opinii publicznej niemieckiej, opozycyjnie nastawionej wobec rządu, podjęła krytykę tego działania między nimi socjaliści porównali te praktyki w stosunku do ludności polskiej na terenie Wielkopolski do praktyk kolonialnych w Afryce, traktując je jako przejaw no, wyjątkowego barbarzyństwa, ale barbarzyństwa władz niemieckich. Łosta dzieci, uderzanie w dzieci, w ich rodziców, którzy bronią po prostu swojej elementarnej godności, to musiało budzić współczucie. Zostało podjęte naturalnie także w pozostałych zaborach. W Rosji dopuszczone było manifestowanie emocji antyniemieckich i to także ułatwiało wyrażanie tej solidarności z dziećmi polskimi we wrześni. No to jest, przypomnijmy, geneza pieśni, która jest jedną z najważniejszych w naszej kulturze politycznej pieśni, do której słowa napisała Maria Konopnicka. Roty. Rota. Mm -hmm. Rota była kandydatką na hymn. Polski ostatecznie zwyciężył Mazurek Dąbrowskiego, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Panie profesorze, obrona polskości skutecznie hamowała germanizację, ale nadeszły rządy kanclerza Bernarda Bilowa w latach 1901-1908. Wprowadzono spore ograniczenia, obowiązek nauczania religii w języku niemieckim, uzyskanie specjalnego zezwolenia na budowę domu. Planowano by weszła w życie ustawa o wywłaszczeniu Polaków, ostatecznie nie weszła w życie, ale wprowadzono ustawę kagańcową, czyli obowiązek używania języka niemieckiego nawet podczas zgromadzeń publicznych, czyli ta śruba kręciła się dalej. Tak, wymieniła pani redaktor wszystkie najważniejsze prawne akty, które uderzały w polskość w okresie rządu von Bülowa. W związku z pierwszą z tych ustaw, to znaczy z sierpnia 1904 roku, wprowadzającą poprawkę do ustawy osadniczej, która uzależniała zbudowanie nowo nabytej parceli od zgody administracji państwowej, pojawiła się właśnie postać chłopa Michała Drzymały, o którego zapytała pani redaktor przed chwilą. Umiejętność obejścia Litery prawa, które miało być wymierzone właśnie w sukcesy polskiego osadnictwa broniącego się przed naciskiem kolonizacji niemieckiej, ten właśnie sukces znalazł personifikację w postaci Michała Drzymały, który ominął ten przepis zamieszkując na terenie parceli, którą musiałby inaczej oddać, gdyby chciał tam zbudować dom, a na to by pozwolenia nie dostał, mieszkał w wozie tymczasowym mieszkaniu na kołach. I to właśnie uczyniło z niego popularną postać, postaci zdjęć, bo wtedy już zdjęcia były kolportowanych we wszystkich trzech zaborach właśnie jako symbol tego, no w pewnym sensie, nowoczesnego Polaka. Co z tego, że chłop, nie odnosimy się już do chłopów z pogardą w żadnym razie, to jest ktoś, kto daje przykład, jak walczyć o swoje jak można przechytrzyć to państwo. Przesuwać co 24 godziny o kilka centymetrów położenie swojego tak wozu. Tak jest. Otóż tak właśnie Niemcy przegrywały tę walkę, walkę na symbole. Ta kolejna ustawa, którą wspomniała pani redaktor o przymusowym wywłaszczeniu z marca 1908 roku, skutek interwencji poselskich została wstrzymana, ale praktycznie sięgano do niej parokrotnie. Majątki wskazane przez Komisję Kolonizacyjną, przez organizację wspierającą hakatę, miały podlegać przymusowemu wywłaszczeniu. Wbrew woli właściciela, no, to było traktowane już jednak jako zamach na prawo własności, podstawę nowoczesnego państwa i to właśnie sprawiło, że ta ustawa nie w pełni mogła wejść w życie. Ustawa o stowarzyszeniach, ta ustawa kagańcowa, która nakazywała prowadzenie wszystkich wieców i zebrań w języku niemieckim, także była obchodzona skutecznie przez Polaków, którzy tworzyli swoje partie, organizacje wskutek pewnego wyjątku, który przewidywała ta ustawa, a mianowicie wiece przed wyborami do parlamentu i sejmu oraz zebrania zwoływane w rejonach, gdzie ponad 60% mieszkańców stanowi ludność dawno osiadła, posługująca się nieniemieckim językiem. Tam wolno było w języku nieniemieckim, czyli po polsku, zbierać się i mówić w sferze publicznej. To właśnie pod naciskiem skutecznych działań także politycznych polskiej reprezentacji w Reichstagu i w Sejmie Pruskim. Wstrzymano działanie ustawy wywłaszczeniowej, kiedy rząd próbował rozparcelować cztery polskie majątki w 1912 roku. Wtedy właśnie parlamentarzyści polscy w parlamencie niemieckim wystosowali ostry protest, który zahamował stosowanie tej ustawy. To pokazuje cały czas walkę, przeciąganie liny pomiędzy potężnym, nowoczesnym państwem niemieckim, a zdeterminowanym, świetnie zorganizowanym społeczeństwem polskim, które nie uległo w tej walce. Była to audycja Historia Żywa.